Preluigi, Salina, Sosnowiczanin, Piotr Caliński. Dzień dobry, Piotrze. Witam, witam Państwa serdecznie. E, Piotrze, od dziecka związany byłeś bardzo z piłką nożną. Zdarza Ci się czasami pokawać z chłopakami jeszcze na boisku? O, już teraz to raczej nie. Teraz przyszedłem na tą drugą stronę. Czasami podczas gier treningowych ceniuję mecze i na tym na tym, na tym, tym się kończy. Moje A cała pasja w ogóle, cała e, pasja związana z piłką nożną, skąd się wzięła? Dzieciaka się gdzieś kopało po podwórku, jak dobrze... Wiesz, redaktorze, razem żeśmy gdzieś też na dzielnicy kopali tą piłkę, przyjeżdżało się tutaj, będąc, będąc z tej dzielnicy od urodzenia, przyjeżdżało się na treningi Zagłębia, na mecze piłkarskiego Zagłębia, podawało się piłki, grało się gdzieś też w trampkarzach, bywało i tak. Dokładnie, tak było, tak samo jak zamkowa związana z ściśle ze, ze stadionem zimowym, tak samo tutaj Piastu było ściśle zawsze związane z piłką nożną. I jakie są obowiązki kierownika drużyny? no tu są takie bardziej sprawy organizacyjne związane z wyjazdami, organizacja pobytu hotelowych, pobytów hotelowych, e, transport, cała logistyka związana z wyjazdem, z przygotowaniem sprzętu na mecz i tak dalej, i tak dalej. no ale też jeszcze rozliczanie na przykład żółtych kartek. o to też istotna rzecz, bo tak jak wspomniałem wcześniej e, można się na tym przewieźć. A kolega, który na, na wigilii Piotr Piersionek, był nasz trener. Życzył mi, żebym był czujny, bo jego, jego kierownik się pomylił. I dostali walkowera za to, że, że nie wpisał zawodnikowi jednej żółty kartek. Jak wygląda drużyna piłkarska zagłębia tak od kuchni? Hmm, to znaczy, no cóż, no, treningi, treningi, praca, yy, dzień zaczyna się od yy, treningu, treningowy dzień zaczyna się od, od zbiórki określonej godzinie. Potem przygotowania do treningu, praca masażystów, lekarzy, no i później sama, sama przyjemność, jak to można powiedzieć, czyli trening na boisku i tak ten dzień mija praktycznie, no nieraz są dwa treningi dziennie, także to różnie bywa. Tak dla młodszych naszych słucha słuchaczy, jak to później wygląda? Y już ta właśnie pierwsza pierwszoligowa drużyna. Ich dzień zaczyna się o godzinie 7 rano? Nie, nie, nie. Tutaj to aż tak głęboko to nie sięga. Średnio zaczynamy treningi o godzinie 11, więc tę godzinę przed są chłopcy już w szatni. Tak jak mówię, nieraz jest tak, że są podwójne treningi, czyli gdzieś tam przedzielone obiadem i popołudniowy trening zaczyna się po godzinie 16 o 16.30. To też zależy od pory roku i od jakiegoś Taki sport uczy systematyczności, prawda? O, na pewno. na pewno, bo to duże zaangażowanie trzeba, ja widzę po tych opakach, że, że trzeba dużo włożyć. To wychodzi od razu na boisku, jeżeli ktoś się nie, po, nie pojawi na treningu raz, drugi, to później to wszystko widać. No ciężko jest odrobić to później na boisku, żeby nie trenując w tygodniu, to, to ciężko to pokazać, że, że jest się przygotowanym do meczu. Powiedzieliśmy tutaj o takim dniu, kiedy są treningi, a jak wygląda dzień, kiedy jest mecz? No to ten dzień zaczyna się wcześniej dla mnie przynajmniej, bo, bo nie to, że sobie tam gdzieś słodzę, ale pierwszy zawsze jestem w klubie. Przygotowuję szatnie pod względem sprzętu dla chłopaków, różnych tam napoi. Organizuję zakupy wcześniejsze, czyli owoce, takie rzeczy, które, które gdzieś tam są potrzebne chłopakom, czy, mecz, czy w trakcie meczu w sensie przerwy. No, trzeba zorganizować też pokój sędziowski, przygotować szatnie gości. No, i później zaczyna się dzień, gdzie przy, czas, gdzie przychodzą chłopcy do, na zbiórkę. No to już potem wypełnianie protokołów sprawy związane z, z Siśle już tam z odprawą meczową. No właśnie, jak, jak odprawa meczowa wygląda? Nigdy hmm. nie mieliśmy okazji być w szatni podczas odprawy meczowej. Hmm, to znaczy o zawodniku? Tak, tak. zamieszania tutaj. No cóż, odprawa od, od meczowa, no cóż, trenerzy różnie, zależy od jak i zależy, zależy kto, kto, a trenerów było kilku w klubie, i zależy kto jak ją przeprowadza, ale generalnie jest tam jakaś wstawka o przeciwniku, jakaś demonstracja wideo, gry przeciwnika, tudzież jakieś tam ich słabsze strony, lepsze strony, no i mobilizacja, przebiórka i wio no, zdarzyło Ci się, że nie zabraliście jakiegoś sprzętu? No, na znaczy... O nie, na szczęście jeszcze się nie, nie wydarzyło. Teraz bierzemy zawsze podwójnie, jesteśmy dobrze zaopatrzeni w sprzęt i, i zabieramy wszystko w podwójnych, podwójnych egzemplarzach, gdyby gdzieś coś się zniszczyło. Ej, jak to jest, e, bierzecie dwa komplety koszulek, na przykład białe i czerwone, białe czy zielone? Nie, wcześniej się umawiamy, bo o, wcześniej jest... dzwaniamy się gdzieś z, między sobą jako kierownicy i ustalamy jaki gospodarz będzie występował, staramy się tak, żeby się umożliwili występowanie w sprzęcie klubowym gospodarzom i zabieramy ich tylko podwójnie w sensie takim, że drugi ten sam komplet, gdyby uległ zniszczeniu to, to trzeba, trzeba być przygotowanym na różne. Przyjaźnicie się między sobą jako kierownicy w Oj tak, tak, tak, tak, tak, szanujemy się, bo zawsze tam przed meczami spotykamy się, mamy dużo czasu na to, bo tak jak, jak wspomniałem wcześniej, odprawa przed meczem to półtorej godziny z sędziami zawsze jest odprawa półtorej godziny z delegatem PZPN-u, półtorej godziny przed meczem, więc potem mamy czas na to, żeby siąść, wypić kawę, porozmawiać, wymienić jakieś tam spostrzeżenia i inne swoje informacje. Zawsze żywiołowo reagujesz na mecz, szczególnie jak to są jakieś ważne mecze. Zdarzało się, że byłeś karany przez sędziów? O, żywiołowo reaguję, no bo cóż, no to moja drużyna, nasza praca... No, zdarzało się, zdarzało się. Dobrze, że teraz już to są tylko kary, że tak powiem, zawieszenia na mecz. Choć ciąży na, na mnie taka w przyszłej edycji Pucharu Polski, jeżeli szczęśliwie doczekamy, no to będę musiał dwa mecze odcierpieć za, za mecz, za mecz z, z Wisłą Kraków. Tutaj ostatni mecz Pucharowy z Wisłą Kraków, gdzie sędzia mnie, ja. no nie wiem dlaczego, ale powiedzmy, że troszeczkę za żywiołowo zareagowałem na jego decyzję i usunął mnie z, z boiska. A między wami w szatni w przerwie bywa, że się, bywają jakieś zgrzyty? No, bywało tak, teraz raczej nie, bo ta drużyna, która teraz się w tej, ci ludzie, którzy się spotkali w tej szatni, to ja nie pamiętam takiej szatni. Ja to zawsze mówię i otwarcie mówię nawet im. Byłem w wielu, nie może nie drużynach, ale w tej szatni było wiele, wielu zawodników i takiej atmosfery, jak jest w tej drużynie w poprzednim sezonie i w obecnym nie był nigdy. Jest czas, żeby zawodnicy w przerwie sobie złapali drugi oddech? Czy tylko technicznie trzeba, trzeba szybko załatwić sprawy i z powrotem na wojsko? No, nie, mają chwilkę. Chwilkę na to mają, żeby... No jest wymiana, generalnie to jest szybka wymiana jakiejś tam informacji przez, poprzez między sobą, oni, co by można było poprawić, żeby było lepiej. Później wchodzą trenerzy też udzielają im jeszcze tam instrukcji, żeby poprawić pewne rzeczy, pewne aspekty gry. I... Trzeba się oczepać i na nich, jak to mówią. No to... Trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia, żeby być kierownikiem pierwszoligowej drużyny? No trzeba mieć, nie, jako uprawnienia takie papierowe to raczej nie, trzeba mieć trochę, no to, trochę, więcej niż trochę ja, serca i, i pasji. No i chyba już dużo doświadczenia. No to, to się nabiera, to się nabiera to doświadczenie, bo gdzieś tam miałem przyjemność współpracować wcześniej, będąc współpracownikiem, klubie, tak jak wspomnieliście wcześniej kamerzystom. I gdzieś tam przy tej pierwszej drużynie można było popatrzeć, jak to, jak to wygląda i gdzieś tam nabierać później już, że tak powiem, na swoim garbie doświadczenia. W Twoim doświadczeniu, Piotrek, jest, są, mają miejsce jacyś zawodnicy, którzy szczeg których szczególną sympatią darzyłeś, którzy na przykład bardzo szczególnie wpływali na, na grę zespołu całego, na atmosferę w klubie. No, nie chciałbym wymieniać i kogoś skrzywdzić, generalnie to wszystkich, nie było takiego zawodnika, przewinąło się tu naprawdę mnóstwo, z którym, z którym bym miał jakiś konflikt, czy na pewno tam gdzieś jakieś spinki, typu gdzieś tam jakiegoś tam delikatnego zwarcia zawsze były, bo, bo to jest nieuniknione, pracując w grupie. A no, wyróżniać, no cóż, no, no, no, wielu zawodników wpłynęło na, na, na ten klub, bo. bo były sytuacje, w których musieliśmy się ratować i przed spadkiem z drugiej ligi i, i gdzieś ta szatnia, łącznie ze świętej pamięci trenerem yy, Jurkiem Wyrobkiem, który, który, który gdzieś to wszystko poskładał, zadziałała dobrze i, i no nie chcę mówić, że ten jest dobry, ale czy ten jest lepszy, ale wszyscy generalnie pracujemy na to, żeby było, żeby było dobrze i atmosfera była no W pewnym sensie atmosfera jest takim bardzo ważnym czynnikiem chyba tego siły zespołu, no bo wytrenowanie, Oczywiście doświadczenie jakichś piłkarzy, no ale jak piłkarz też wychodzi z odpowiednią motywacją, to chyba też dużo daje. Bardzo, bardzo, bardzo ważna jest atmosfera, bardzo ważna jest taka komunikacja między sobą, tych chłopaków, bo jeżeli się stanie tak, że się zrobią grupy, a to jest bardzo niedobre w szatni, to jest koniec, to nie ma drużyny. Wszyscy, którzy i nawet nasz trener nieodrzechowany, Jacek Magiera, który odchodząc z, tej, z, tego, z tego klubu, w takich okolicznościach, jaki odszedł, powiedział, że siłą tej drużyny, siłą tej drużyny jest szatnia. I, I to jest prawda, bo to każdy mówi, nawet trener Szukiewicz ostatnio ostatnim wywiadzie, czytałem dla sportu katowickiego, też wspominał, że, że to jest szatnia, której nie ma antagonizmu między, między zawodnikami. I, I to jest prawda, to jest mocna szatnia. Jak teraz wyglądają relacje między tymi zawodnikami, takimi bardzo młodymi, którzy wchodzą do zespołów? Pamiętam właśnie, jak to dawniej było, czyli że to był ten szacunek, mówili sobie, na pan do starszych zawodników. Jak to teraz wygląda? Czy taki zawodnik, na przykład 17-letni, który zostaje włączony do kadry drużyny, czy on od razu jest z wszystkimi dobrym kumplem? Czy rzeczywiście z takim szacunkiem jeszcze podchodzi do starszych graczy? No, z szacunkiem moci podchodzą do starszych, ale nie ma, nie ma podziałów na pan, pan, że pan piłkarz. Naprawdę zrobiła się fajna. fajna Zresztą już troszeczkę czasy są inne. Kiedyś to inaczej wyglądało. Kiedyś były inne krzty, inaczej to wszystko ci młodzi przeżywali, a teraz troszeczkę to już ta, ta, ta sytuacja zmieniła się. Ale generalnie w tej szatni są partnerskie, bardzo, bardzo partnerskie relacje i to jest naprawdę fajne. Ci młodzi chłopcy mogą się czuć fajnie i pewnie wchodzą do tego zespołu. Dobra gra zespołu to nie jest tylko zespół, to nie tylko szkoleniowcy, ale i kibice. Jakie są relacje między kibicami a zawodnikami? Bywa, że kibice przychodzą zadowoleni, niezadowoleni do klubu, do środka. Mają jakieś uwagi do Was? No, kibice no jak kibice no. Tak jak to już klasyk powiedział, łaska kibica na pstym koniu jeździ. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Generalnie nie mamy problemu z kibicami, bo, bo starają się nas wspierać. No, są jednostki, które gdzieś tam, yy, wiadomo, są niezadowolone, czy z gry, zawodników, czy, czy, czy z tego, co się dzieje w klubie. Ale tak poza tym to relacje są, wydaje mi się, że dobre, bo nie mamy jakichś tam problemów większych. Z ja zawsze tak uważałem, że jeżeli się jest kibicem, to, to na, na. Zresztą, jak pieśń mówi, na dobre ja i na dobra, złe. Nie? Jest to jest sport i wiadomo, że muszą być wygrani i przegrani. Prawda? Taki jakiś najbardziej emocjonujący mecz, jaki pamiętasz? Oh. Jako kierownika drużyny. Było ich kilka, było ich kilka tych meczów. Generalnie to taki emocjonujący, cały, cała runda wiosenna tego sezonu, w którym, w którym biliśmy się o ten awans do tej pierwszej ligi, bo po tych siedmiu latach, które odcierpieliśmy w tej drugiej lidze, to był naprawdę już taki stres i, i to gdzieś było wszystko już tak blisko, a zarazem tak daleko, że no, mnóstwo meczów tam się odbyło, które przełamywaliśmy. Zaczynając od Limanowi, poprzez y, zwycięstwo u nas nad Wiślanem, przegrywając mecz, przegrywając mecz z Rowem Rybnik. Wygry, wygrywamy go w ostatniej minucie, który gdzieś tam generalnie już zbliżał nas bardzo do tego awansu. no To była ta runda tego sezonu, gdzie zrobiliśmy ten awans. No i też fantastyczne mecze w, pierwszy, w pierwszym sezonie, w pierwszej lidze i też ten awans był półfinału obochor polski, także no troszeczkę tych meczów. Pamiętamy tak. te dreszczowce wszyscy. Chciałem spytać, jakie są relacje kierownika drużyny z zawodnikami zagranicznymi? Kilku mamy obcokrajowców w drużynie, w jaki sposób się porozumiewacie? Czy oni dobrze mówią po polsku? <śmiech> dobrze, no nie, powiem Wam, że bardzo dobrze. Chodzi nam, chodzi generalnie o tych naszych Bałkańców, jak to na nich mówimy, Jugole. Tak. I teraz jest jeszcze zawodnik, I teraz jest zawodnik z, Francji. E, tak, z Francji, ale z Bamarą, z Bamarą, no Bamara, cóż, Bamara tylko po francusku albo po angielsku, chociaż zaczęli go chłopcy uczyć, bo przyszedł, do, przyszedł tutaj do mnie. Kiedyś zaczął się kręcić u mnie w pokoju i siedząc z dwoma chłopakami, on stał i gdzieś tam się przyglądał, coś kombinował w telefonie i nagle skończył i mówi do mnie tak, cześć kiero, jak się masz, łuzinek bambo w Afryce mieszka. Więc go nauczyli już pewnych rzeczy. Ale nie, no z nim poprzez chłopaków, no bo on po angielsku, ja po angielsku nie da bardzo, gdzieś tam coś po francusku mogę się z nim delikatnie dogadać. Ale nasi Bałkańcy, tak jak Tin Mati czy, czy Żarko, świetnie mówią po polsku, a bardzo, im to, bardzo, bardzo szybko im to przyszło, także że fajnie to wygląda. A jak goście odbierają nasz stadion? jeżeli chodzi o murawę, jeżeli chodzi ogólnie o infrastrukturę? No wszyscy są, nie, może nie zaskoczeni, ale wszyscy są, podziwiają naszą infrastrukturę. Bo tutaj dwa boiska treningowe naturalne plus boisko sztuczne plus murawa, która wspomnę wygrała w, w poprzednim sezonie wygrała wśród piłkarzy ranking najlepszej murawy w, na boiskach pierwszorygowych. No, zaplecze mamy dobre, wewnątrz, no wiadomo, no, stadion już jest stary, no, już minęło mu 60 lat. Pamiętamy ten mecz z figrami Suwałki, gdzie był 60. urodziny naszego staruszka ludowego. Ale generalnie tu ekipa no, z miasta, z Mosiru stara się działać i robić wszystko, żeby było jak najlepiej. No, samo to, że też tutaj często inne kluby przyjeżdżają no, właśnie, przed ważnymi meczami i tutaj tak, robią sobie bazę taką. Tak jest. Chciałem spytać jeszcze, o wrócić do czasów, kiedy zaczynałeś przyglądać się piłce nożnej w Cosnowcu jako kibic jeszcze. Miałeś jakichś ulubionych piłkarzy wtedy, jakichś idoli? No może, może to zabrzmi, znaczy może zabrzmi. Może ktoś tam po powie, że, że to jest niedobra nie, nie postać, ale Wojciech Rudy. To był taki mój mój idol, a zresztą pamiętasz Grzegorz, bo on miał u nas na, na placu garaż i widywaliśmy go często przyjeżdżając samochód i odstawiając, bo mieszkał na przechodził koło nas i, i pamiętam go jak wrócili z, z Mundialu z Argentyny i przyszedł z trenerem do, do na SKS do nas do szkoły do dziewiętnastki, gdzie mieliśmy SKS i, i grał lewą nogą tak samo jak ja i grał na obronie, ja też tam gdzieś próbowałem kiedyś na obronie kopać, potem na pomocy, więc, więc, więc tak Bardziej do Wojtek. Marek Bęben. Ostatnio, ostatnio odwiedził Was chyba, można coś powiedzieć na ten temat. No, Markowi się stało taka przykra rzecz, jaka się stała. Wiemy, że, że, że, że, że, że miał tam problemy zdrowotne. Klub go sparł. Tak, staraliśmy się tutaj pozbierać jakieś pieniążki na tą protezę, która, która gdzieś go tam w przyszłości czeka, żeby. By była w miarę profesjonalna i fajna. Bardzo był wzruszony, bo nasz, nasz odbył się tutaj mecz na, na jego, że tak powiem, cześć. Grali zawodnicy górnika zawsze, Polonii, oni by tam w które zagłębia się w z klubów, w których grał. A później graliśmy z górnikiem zawsze, bo to był akurat ten dzień meczowy, był na trybunach. Po, po meczu nasz, masza, nasz masażysta nasz Grzegorz Buczek, znalazł koszulkę. W swoich, w swoich zbiorach z ekstra klasy Marka Bębna, w której Marek Bębę występował z numerem jeden. No strasznie, ta koszulka wisi teraz na, na restauracji trzy kolory. Wyglądała, no wyglądała no, po tylu latach, wyglądała dziwnie. Ale uwierzcie mi Państwo i uwierzcie mi Panowie, że jak zobaczył to Marek, to widać było ze w jego wokół. Złożył na niej autograf i wisi ta koszulka, bo wystawiliśmy ją na licytację ktoś z kibiców ją kupił, ale oddał ją w, po to, żeby była tu był w klubie, gdzie jest jej miejsce. To też bardzo ładny gest tego kibica. jeśli Tak, tak świetnie, fajnie, bardzo fajnie. Tak na koniec chciałem spytać, w jaki sposób zachęciłbyś kibiców, żeby na ten ludowy zaczęli wiosną przychodzić? W takiej, w takiej ilości, jakiej się spodziewamy. Na no, spodziewamy się, bo spodziewamy się, spodziewamy się i tak jak zawodnicy apelują, żeby nie tylko przychodzić na mecze takimi drużynami, jak było wcześniej z Górnikiem Zabrze czy z Lechem Poznań, Teraz będziemy się bić z GKS-Katowice i z innymi drużynami i mam nadzieję, że wiosna będzie ładna i pogoda będzie ładna i że ci kibice dopiszą. No, chcemy powalczyć o ten awans na pewno będziemy walczyć, wszystko, wszystko robimy ku temu, żeby, żeby wróciło nasze zagłębie do tej klasy rozgrywkowej, gdzie jest jej miejsce, bo przypominam, że 34 sezony spędziliśmy czy 35 bodajże w, w, w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc. Chcielibyśmy, chcielibyśmy, chcielibyśmy też tam do tej ekstra klasy awansować i dać dużo radości naszym mieszkańcom naszego miasta, kibicom. Więc zapraszamy wszystkich, przychodźcie i pomóżcie nam, bo jesteście dla nas naprawdę dużym, wielkim wsparciem. Jesteście dwunastym zawodnikiem. To jest naprawdę, jak ten stadion zacznie krzyczeć, to jest inaczej, inaczej się gra, inaczej to wszystko wygląda. Zapraszamy serdecznie na wiosnę. Pozdrawiając wszystkich kibiców, dziękując zawodnikom i szkoleniowcom za to, co robią dla naszego miasta. Życzymy dalszych sukcesów Piotruś, życzymy zawodnikom, życzymy szkoleniowcom, życzymy Tobie i oby dalej nam się udało jak najdalej dojść. Dziękuję serdecznie i wszystkich pozdrawiam serdecznie i tak jak jeszcze raz wspomnę, zapraszamy na Wiosnę Narodowe. Dziękuję.